Sięga Enosa Enos modli się żarliwie do Pana i otrzymuje odpuszczenie grzechów. Słyszy w myślach głos Pana, który obiecuje mu, że ich kroniki umożliwią kiedyś zbawienie Lamanitom. Nefici starają się odzyskać Lamanitów dla wiary. Enos znajduje radość w swym odkupicielu. Ja, Enos, wiem, że mój ojciec był sprawiedliwym człowiekiem, bo nauczył mnie swego języka i wychował mnie w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana. Niech będzie za to błogosławione imię mego Boga. I powiem wam o mym zmaganiu przed Bogiem, zanim otrzymałem odpuszczenie moich grzechów. Oto poszedłem polować na zwierza w lasach i słowa, które często słyszałem od mego Ojca o życiu wiecznym i radości świętych głęboko zapadły w moje serce. I moja dusza pragnęła I uklęknąłem przed mym stworzycielem I wołałem do niego w żarliwej modlitwie Błagając o łaskę dla mojej duszy Cały dzień wołałem do niego I gdy nadeszła noc Nadal podnosiłem głos Aż dosięgnął on niebios I doszedł u mnie głos Enosie Twoje grzechy są Ci odpuszczone I będziesz błogosławiony Ja Enos wiedziałem że Bóg nie może kłamać. Dlatego opuściło mnie poczucie winy. I zapytałem, jak to się dzieje, Panie? I powiedział mi, dzieje się tak z powodu Twojej wiary w Chrystusa, któregoś nigdy przedtem nie słyszał ani nie widział. I upłynie wiele lat, zanim objawi się on w ciele. Pójdź więc, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I stało się, że gdy usłyszałem te słowa, zaprognąłem dobra dla moich braci nefitów, dlatego z całej duszy prosiłem za nich Boga. I gdy tak żarliwie modliłem się w duchu, oto ponownie usłyszałem w myślach głos Pana. Przyjdę do tych braci, którzy będą pilnie przestrzegać moich przykazań. Dałem im tę ziemię, jest to święta ziemia i przeklnę ją tylko z powodu niegodziwości. Przyjdę więc do Twych braci, jak powiedziałem, ale ukażę niegodziwych za ich wykroczenia. I gdy ja, Enos, usłyszałem te słowa, moja wiara stała się niewzruszona w Panu i modliłem się do Niego długo i usilnie za moich braci Lamanitów. I stało się, że gdy modliłem się ze wszystkich sił, Pan powiedział mi, wysłucham Twej prośby z racji Twej wiary. A prosiłem Go, że jeśliby mój lud, Nefici, popadł w grzech i uległ jakiejś zagładzie, a Lamanici nie zostali zniszczeni, prosiłem, aby Pan Bóg zachował kroniki mojego ludu nefitów mocą swego świętego ramienia, aby zostały kiedyś wyjawione Lamanitom i może przywiodły ich do zbawienia. Albowiem obecnie nasze wysiłki w odzyskaniu ich dla prawdziwej wiary nie zdały się na nic». I w swym gniewie przysięgali, że jeśli nadarzy się okazja, zniszczą nasze kroniki i nas, a także wszystkie tradycje naszych ojców. Dlatego ja, wiedząc, że Pan Bóg jest w stanie zachować nasze kroniki, nieustannie wołałem do Niego, gdyż powiedział mi, o cokolwiek poprosisz w imię Chrystusa, z wiarą, wierząc, że otrzymasz, zostanie Ci to dane. I mając wiarę, wołałem do Boga, aby zachował nasze kroniki, i przyrzekł mi, że we właściwym dla Niego czasie wyjawi je Lamanitom. I ja Enos wiedziałem, że stanie się zgodnie z Jego przyrzeczeniem i moja dusza uspokoiła się. I Pan powiedział mi, Twoi ojcowie także mnie o to prosili i uczynię im zgodnie z ich wiarą, gdyż ich wiara była jak Twoja. I ja Enos poszedłem między nefitów, prorokując o tym, co ma nastąpić i dając świadectwo temu, co słyszałem i widziałem. I świadczę, że nefici pilnie się starali odzyskać lamanitów dla prawdziwej ziary w Boga, jednak nasze wysiłki były nadaremne, albowiem ich nienawiść była niewzruszona i kierowali się swoją złą naturą, że stali się dzikim, okrutnym i krwiżądnym ludem lubującym się w bałochwalstwie i nieczystości. I żyli, spolowania na zwierzęta puszczy Mieszkając w namiotach i wędrując po puszczy Golili swe głowy i nosili krótkie przepaski ze skóry wokół bioder I byli wprawni w strzelaniu z łuku, w walce na bułaty i topory A wielu z nich jadło tylko surowe mięso I bezustannie starali się nas zniszczyć Nefici zaś uprawiali ziemię, zbierali wszelkiego rodzaju ziarno i owoce, hodowali stada różnych zwierząt, także kozy i wiele koni. I mieliśmy bardzo wielu proroków, ale nasz lud był hardy i powolny w pojmowaniu. I nauczaliśmy ich surowo, prorokując o wojnach, walkach i zniszczeniu, ciągle przypominając im o śmierci, jak długo trwa wieczność oraz o wyrokach i mocy Boga. I czyniliśmy to wszystko bezustannie, aby utrzymać ich w bojaźni przed Panem. I tylko tak wyraźne nauczanie mogło powstrzymać ich od podążania ku swojej zagładzie. I w ten sposób muszę o nich pisać. I w swoim życiu widziałem wojny pomiędzy nefitami a lamanitami 179 lat upłynęło od czasu, gdy nasz ojciec Lechi opuścił Jerozolimę I zacząłem się starzeć I wiedziałem, że będę musiał wkrótce zejść do grobu Oto Bóg nakazał mi nauczać, prorokować temu ludowi I głosić słowo zgodnie z prawdą, która jest w Chrystusie Głosiłem to więc przez całe swoje życie I znalazłem w tym radość Ponad radość świata Wkrótce Udam się na miejsce spoczynku Które jest razem z moim odkupicielem Gdyż wiem, że w nim będę spoczywał w spokoju I raduję się dniem Gdy moje śmiertelne ciało Stanie się nieśmiertelne I stanę przed nim Wtedy z radością Ujrzę Jego twarz i usłyszę od Niego. Pójdź do mnie, błogosławiony. Przygotowane jest dla Ciebie miejsce w posiadłościach Mego Ojca. Amen.